Słuchacie Wiki radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Przemysława Rychlickiego pod tytułem Respektowanie praw autorskich przez MSP: Zagrożenia wynikające z naruszeń. Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Kopy -Kamp zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Dzień dobry Państwu, właściwie wieczór. Nie będzie prezentacji, więc muszę wystarczyć ja, Postaram się. Pracuję w kraju izbie gospodarczej od kilku lat. Jestem również prawnikiem, próbuję w miarę przystępny sposób wytłumaczyć, kiedy przedsiębiorcy spotykają się z prawami autorskimi, kiedy może być dla nich problem, a kiedy tych problemów można uniknąć. Ehm, mam w ręku coś. Normalny człowiek nazwie to książką, ja jako prawnik mogę powiedzieć, że jest to nośnik praw autorskich. Ehm, no i tu jest pewien problem. Teoretycznie jestem właścicielem tej książki. Mogę ją sobie przeczytać. Mogę sobie przeczytać na głos. Też jest to działanie dozwolone. Mogę wam przeczytać fragment pod warunkiem, że będę próbował coś wytłumaczyć. Gdybym był na przykład Krystyną Czubówną, chciał od was 5 zł za to, że przeczytam rozdział tej książki, no to będzie to już niedozwolony użytek. I mniej więcej tak wygląda problem z prawami autorskimi, że na pewnym poziomie ogólności intuicyjnie czujemy, coś jest dobre, coś jest złe. Natomiast kiedy przechodzimy na grunt rozważań prawnych, jest w trochę problemów. To pierwsza uwaga. Druga jest taka generalnie świadomość, społeczna, istnienia praw autorskich i różnych wariacji na ten temat nie jest duża. I tu o zgrozu w zeszłym roku skończyliśmy w Krajowej Izbie Gospodarczej projekt IPHMS, Hmm. On miał uświadomić przedsiębiorcom aż uwagę autorskich, ale również e, patentów ochrony znaków towarowych e, i ku naszemu przerażeniu e, okazało się, że świadomość jest e, bardzo mała wśród przedsiębiorców, e, jak można naruszyć. Sukces prawa, jak można chronić swoje prawa, ile to może kosztować, jeżeli już zostaniemy przełamani. W ramach tego programu przeszkoliliśmy sporą grupę przedsiębiorców, natomiast dalej, dalej ogrom pracy przed nami. Chciałem powiedzieć o kilku przykładach. Pan Bohacks w poprzedniej prezentacji klauzul niedozwolonych. To jest w ogóle temat rzeka. Czy są może na sali przedsiębiorcy? Są jacyś? Są. To, to z dwóch stron powiem o temacie. Załóżmy, że przedsiębiorca na sklep internetowy potrzebuje regulaminu sprzedaży, to już klasy. Skąd go bierze? Najczęściej z internetu, bo tam jest. Ale on już ma świadomość, że istnieje coś takiego jak prawa autorskie, więc co robi przedsiębiorca, zmienia kolejność paragrafów. No nie. To dalej, dalej jest naruszenie praw autorskich, zmiana kolejności wyrazu, zmiana, jakieś drobne zmiany redakcyjne to niestety no nie jest coś, co, co można by przypisać autorowi, więc jak najbardziej jest to naruszenie. Pojawia się problem, ponieważ w internecie jest mnóstwo regulaminów, oczywiście darmowych. Które zawierają bardzo dużą ilość błędów i klauzul niedozwolonych. A stąd już prosta droga, żeby spotkać się z jakimś dociekliwym, internetowym maniakiem w sądzie. Rok, dwa lata temu była taka ciekawa sprawa. Pewna kancelaria prawna rozsyłała do wszystkich przedsiębiorców. Informacje, że ich regulamin sklepu jest niezgodny z prawem, zawiera klauzule niedozwolone e, i zostali pozwani przed, przed jakimś tam sądem. E, no i oczywiście będzie ich to kosztować tyle i tyle, zapłacą jeszcze grzywnę, będą musieli publikować, przeprosić, no chyba że zawrą ugodę, czyli za nam odpowiednią kwotę pieniędzy, wtedy wycofamy pozwól. Tak? To taka klasyczna pułapka zostawiona na przedsiębiorców, którzy, e, którzy w sposób niedozwolony korzystają z tych praw autorskich. Sprawa wyjątkowo złośliwa i nieuczciwa, ale, ale jednak. Inna sprawa wszelkie regulaminy konkursów, które również przedsiębiorcy bardzo chętnie popierają z internetu i bez większej refleksji bez większej refleksji je powielają. Inna sprawa to są akty jak na przykład regulamin BHP, to mało kto się zastanawia z mikroprzedsiębiorców nad czymś takim, ale większość już mają z tym problem. Różnego rodzaju ogromne pracy, wynagradzania. To są takie akty, które póki nie wypłyną na zewnątrz, to nie ma większego problemu, ponieważ autor najczęściej się nie dowie, że ktoś kopiuje jego dzieło, ale również jest to problem, który gdzieś w świadomości tu nie istnieje. I to tyle takiego głównego komentarza. Ostatnie lata obfitowały w Polsce w takie wydarzenia dosyć dziwne, jeżeli chodzi o naruszenie praw autorskich. E, dosyć szeroko w internecie e, obrób się temat książki kucharskiej, która okazała się jednym wielkim plagiatem. Znaczy, pewna autorka stwierdziła, że pozbierała przepisy od znajomych, swoich pacjentów, płatą dietetyczka i wydała z tego książkę. Nagle się okazało, e, na kilku blogach kulinarnych okazało się oświadczenie, że ta książka jest plagiatem, słowo w słowo zostali spisane przepisy. I to jest pierwszy problem. Znaczy, Skąd my, słysząc jakąś informację, możemy wiedzieć, że osoba, która nami udziela, jest jej autorem. To jest wielki problem mediów społecznościowych, internetu, globalizacji. Znaczy, to, że osoba coś mówi, to nie znaczy, że jest autorem tych słów. Równie dobrze mogę Wam w tym momencie prezentować coś, co powiedziałem trzy lata temu do tego prawa autorskie. Równie dobrze mogę cytować swoją koleżankę albo kolegę, która na podobnej konferencji kilka lat temu powiedziała dokładnie to samo. Nie jesteście w stanie tego zweryfikować tu i teraz. Pewnie kiedyś, jak dobrze byście wyczytali w internecie, być może znaleźlibyście takie cytaty. Oczywiście tak nie jest. Tak? To moje autorskie przedstawienie. Nawet podpisałem umowę, że, że tak jest. To jest brawa do organizatorów. Proszę Państwa, żeby móc tutaj coś powiedzieć, musiałem zawrzeć umowę o przyniesienie praw autorskich. Dosyć długą, na trzy strony miała. była dwujęzyczna. Jako prawnikiem przeczytałem, całkiem fajna. E, od trzech lat organizujemy, w, znaczy współorganizujemy w tej Organizacji Gospodarczej konferencje. E, najczęściej konferencja kończy się tym, że zamieszczamy na stronie internetowej prezentację prelegentów. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby któryś prelegent zapytany o to, czy możemy zamieścić jego prezentację, Prosimy o umowę. Najczęściej mail z pytaniem, czy możemy zamieścić prezentację, spotyka się z odpowiedzią, ale oczywiście i to jest koniec tematu. I to jest kolejny problem z przenoszeniem praw autorskich. Wracamy do tego, do nośnika. To jest książka. Papierowy nośnik. I gdyby ktoś mi umożliwił rozpowszechnianie tej książki w formie papierowej, mogę to robić. Ale tylko to. Nie mogę jej na przykład powielać w internecie na płycie CD ponieważ jest to zupełnie inne pole eksploatacji. To taki prawniczy, prawniczy termin, który mówi, w jaki sposób można powielać prawa autorskie. I teraz przechodząc do problemów pracodawców od drugiej strony. Mamy pracownika i on tworzy dzieło. Teoretycznie, tak jest w większości przypadków, dzieło należy do pracodawcy. To znaczy, prawa autorskie przechodzą na pracodawcę ponieważ pracodawca po to zatrudnił pracownika, żeby ten stworzył mu jakieś dzieło. Są tu pewne wyjątki. Znaczy, wyjąty. Pierwsze zastrzeżenie, chodzi o umowę o pracę. Jeżeli zatrudniamy pracownika, to co do zasady, to co on wytworzy, należy do pracodawcy, również prawa autorskie. Przynajmniej do majątkowe. Ale jest jedno zastrzeżenie. Dzieło, jakie ten pracownik wykona, musi być wykonane w ramach umowy o pracę. Przykład. Pewnie w Polsce trochę nierealne, ale nie będzie. E, pracodawca zatrudnia umowę o pracę sprzątaczkę. Fantastyczna. E, co się okazuje? Ma niezwykły talent. Komponuje, śpiewa, e, okazuje się gwiazdą pop. E, no nie. Taki pracodawca nie ma praw autorskich do tekstów, ponieważ twórczość nijak nie jest związana z treścią umowy o pracę, z ich zakresem, z zakresem obowiązków. tu uwaga jest. Bardzo ciekawe orzecznictwo polskich sądów, które mówi, że nawet jeżeli dzieło zostało wykonane w czasie pracy, przy użyciu narzędzi pracodawcy, przy pomocy innych pracowników, których on zatrudnia, to jeżeli z umowy o pracę nie wynika, że pracownik był zobowiązany do stworzenia takiego dzieła, to dalej prawa autorskie należą się twórcy, a nie pracodawcy. Co Cenne. Tak? Pracodawca może się trochę inaczej pracownikowi wtedy odwdzięczyć, rozwiązując mowę o pracę, ale nijak nie nabędzie własności praw autorskich. Kolejny przykład, kiedy pracodawcy nie znają sobie sprawy z problemów, teraz bardzo modne w większych filmach jest zamieszczanie portfolio swoich pracowników, wchodzimy sobie na stronę, poznaj nas, to my, tam jest zdjęcie pracownika, krótka notka. Pierwsza to jest kwestia wykorzystania wizerunku na co pracodawca też powinien mieć zgodę pracownika, ale co ciekawsza kwestia to jest taka, weź Krzysiu, to, to mi podeśle jakieś swoje zdjęcie, takie sympatyczne, uśmiechnięte. No wszystko ładnie, fajnie, pan Krzysztof to zdjęcie prześle, ale tak niekoniecznie przekaże prawa autorskie do tego zdjęcia. A już o zgroze, jak na przykład, stanie się z firmą, to pracodawca dalej gdzieś tam się chwali takim pracownikiem. I to jest tylko przykład tego, jak bardzo... Światowy, nie? ale jednak można naruszyć prawa autorskie. Gdzie jest problem? No Mniej więcej tu, gdzie zaczyna się prawdziwe życie, to znaczy kwestia pieniędzy. Za naruszenie praw autorskich jest kwestia odszkodowania wysokości, nawet trzykrotności tego, co twórca by uzyskał. Gdyby sprzedał takie prawa, jest kwestia przeprosin, które na przykładzie Polskich polityków, można stwierdzić, że czasami bywają bardzo drogie, więc jest to problem, również wizerunkowy. Także pokazałem wam ten problem z dwóch stron, z strony pracodawcy jako pracodawcy w relacji z pracownikiem i przedsiębiorcy w relacji z całym światem, który go atakuje. Miejcie na uwadze to, że prawa autorskie to nie jest zagadnienie proste. Każdy może stać się Paść ofiarą, e, to tak, że to tak brzęczkę nazwę, problemy z prawami autorskimi. Duża część sporów, która toczy się obecnie, wcale nie jest taka oczywista, jak mu się wydawało, i bardzo trudno intuicyjnie rozstrzygać te spory. Najczęściej, e, najczęściej niestety, potrzeba dwóch dużych kancelarii prawnych, e, dużych, bardzo drogich, e, czego nie życzę żadnemu przedsiębiorcy. Także to po przestrodze. Pamiętajcie.